Rozdział dwunasty Głośna, gunkowa muzyka zalała centrale dowodzenia serca ze złota. Zafot przeszukiwał pasmo subeta, chcąc znaleźć wiadomości na swój temat. Odbiornik był dość trudny w obsłudze. Przez lata radia obsługiwano, naciskając guziki i kręcąc gałkami. Gdy technika stała się bardziej wyrafinowana, zaczęto montować sensory i wystarczyło muskać palcem elementy sterujące. Obecnie jedynie macha się ręką w kierunku aparatu, reszta jest nadzieją. Oszczędza to masę wysiłku, ma jednak ten minus, że chcąc słuchać tego samego programu, trzeba wkurzająco spokojnie siedzieć. Zafod machnął ręką i znów zmienił się kanał. Ponownie muzyka gunkowa, ale tym razem jako tło do dziennika. Zawsze był redagowany mocno, by pasował do rytmu muzyki. A teraz wiadomości na falach sub-eta, nadawane non-stop na całą galaktykę. Kwakał jakiś głos. Wielkie hej dla wszystkich inteligentnych form życia w całym kosmosie. I oczywiście też wszystkich innych. Grunt, by zawsze walić zdrowo w bęben, chłopcy. Wiadomość z najgrubszej rury to dziś oczywiście sensacyjne uprowadzenie prototypu statku kosmicznego z nowym napędem nieprawdopodobieństwa przez samego prezydenta galaktyki, Zafoda Broxa. Pytanie, które sobie każdy stawia, brzmi, czy Wielki Z ostatecznie sfiksował? Bibelbrox, wynalazca pangalaktycznego gardło grzmota, Ex-Hochstapler, o którym ekscentrika Galumbic twierdzi, że załatwił jej większy wybuch niż Wielki Wybuch i który niedawno został po raz siódmy wybrany najgorzej ubraną istotą we wszechświecie, czy tym razem ma jakieś rozwiązanie? Zadaliśmy kilka pytań jego osobistemu konserwatorowi mózgów, Gagowi Halfruntowi. Przez chwilę na pierwszy plan przebiła się muzyka. Potem znów cofnęła w tło. Włączył się inny głos, prawdopodobnie Halfrunta. Powiedział on, no tak, kapujeta, no, Zafot już, no tak jest. Nagle jednak zamilkł, gdyż kabinę i przestrzeń powietrzną wyłącznika radia przeleciał elektryczny ołówek. Zafot odwrócił się do Trillian. To ona rzuciła ołówkiem. Zaraz, co to ma znaczyć? Trillian stuknęła palcem w monitor pełen liczb. Właśnie wpadł mi do głowy pewien pomysł. Tak? Wart przerywania wiadomości o mnie? Wystarczająco dużo o sobie słuchasz. Czuję się zagrożony. Przecież o tym wiemy. Możemy przez sekundę odłożyć na bok twoje ego? To, co mam, jest ważne. Jeśli jest w pobliżu coś ważniejszego od mojego ego, żądam, by natychmiast to zaaresztować i rozstrzelać. Znów wbił wzrok w Trillian i nagle się roześmiał. Słuchaj, powiedziała. Zabraliśmy tych dwóch... Jakich dwóch? No tych dwóch, których zabraliśmy. Aha, tych dwóch. Znaleźliśmy ich w sektorze ZZ9 Plural Z Alfa. No i co? Nic ci to nie mówi? Zapytała Trillian spokojnie. Hm. ZZ9 Plural Z Alfa? ZZ9 Plural Alfa? – No? E, – co znaczy to Z? – spytał Zafod. – Które? – No pierwsze i drugie. Jedną z największych trudności w kontakcie z Zafodem było dla Trillian nauczenie się odróżniać, kiedy udaje głupiego, by rozmówca przestał się pilnować. Kiedy udaje głupiego, bo nie chce mu się myśleć i woli pozostawić to komuś innemu – kiedy bezczelnie udaje głupiego, by ukryć, że nie wie, o co akurat chodzi, a kiedy rzeczywiście jest głupi? Słynął z niesamowitego sprytu i bez wątpienia był sprytny. Bardzo go jednak niepokoiło, że nie zawsze i stąd cała komedia. Wolałby rozmówcy tracili koncept, niż zbytnio się spoufalali. Wydawało się to Trillian kompletną głupotą, ale już dawno straciła ochotę na kłótnie na ten temat. Westchnęła i wywołała na monitorze mapę nieba, żeby ułatwić Zafodowi zadanie, bez względu na to, z jakiego powodu chciał udawać głupiego. Tu! pokazała. Dokładnie tu. Hej, tak! krzyknął Zafod. No i? Co no i? Jedne części w jej głowie wrzeszczały na inne części w jej głowie. Bardzo spokojnie powiedziała To sektor, w którym mnie znalazłeś. Spojrzał na nią, potem z powrotem na monitor. Niesamowite! Powinniśmy przecież próć przez środek mgławicy koński łeb! Skąd się tu wzięliśmy? Przecież to koniec świata! Udała, że nie słyszy. Napęd nieprawdopodobieństwa, wyjaśniła cierpliwie. Sam mi tłumaczyłeś. Przelatujemy równocześnie przez każdy punkt Wszechświata. No, oczywiście, ale to i tak dziwaczny zbieg okoliczności, nie? Zgadza się. Ha, dwa razy wziąć kogoś z tego samego miejsca Wszechświata? Ha, gdy można sobie wybrać każde inne, to po prostu... Muszę przeliczyć. Komputer! Komputer pokładowy z cybernetycznej korporacji Syriusza, przenikający i kontrolujący każdą najmniejszą cząsteczkę statku, przełączył się na tryb komunikacyjny. Siemano! Wrzasnął radośnie i równocześnie wypluł, od tak na pamiątkę, mały pasek perforowanej taśmy. Było na nim zakodowane Siemano. O rany! Sapnął Zafot. Pracował z tym komputerem niewiele, ale już go nienawidził. Komputer dalej mówił i tykał, bezczelnie i radośnie, jakby sprzedawał proszek do prania. Chcę, byście wiedzieli, że niezależnie od tego, jaki macie problem, jestem po to, aby pomóc go rozwiązać. Tak, tak, przerwał mu Zafot. Chyba wezmę kawałek papieru. Jasne, zgodził się słodko komputer, równocześnie wypluwając wydruk tego, co mówił, do kosza na śmieci. — Rozumiem. Gdyby znów pan kiedyś, zamknij się! — ryknął Zafot, złapał ołówek i usiadł obok Trillian przy pulpicie. E, — Oczywiście, jak najbardziej! — obrażonym tonem powiedział komputer i wyłączył kanał mowy. Zafot i Trillian ślęczeli nad liczbami, które rozświetlały się przed nimi bezgłośnie na ekranie skanera wskazującego tor lotu nieprawdopodobnego. Czy możemy obliczyć, jakie z ich punktu widzenia było nieprawdopodobieństwo ratunku? Spytał zafot. Tak, to liczba stała, odrzekła Trillian. Jeden do dwóch podniesionych do 276 709 potęgi. O, to dużo. Mieli piekielnie, piekielne szczęście. Mm, mieli. Ale w stosunku do prędkości, którą rozwijaliśmy, gdy statek wziął ich na pokład, Trillian wystukała liczby. Wynik brzmiał jeden do dwóch podniesionych do nieskończoności minus jeden. Jest to liczba niewymierna, będąca w fizyce nieprawdopodobieństwa umowną stałą. No, to dość mało, zakończył Zafot i cicho gwiznął. Mało, zgodziła się Trillian. Musi się za tym kryć ogromne nieprawdopodobieństwo. Jeśli równanie ma dać sensowny wynik, w rachunku musi pojawić się coś mocno nieprawdopodobnego. Zafot naskrobał kilka liczb, przekreślił je i odrzucił ołówek. Jasna cholera, nie mogę obliczyć. I co teraz? Zafot zdenerwowany trzasnął jedną głową o drugą i zgrzytnął zębami. W porządku. Komputer! Obwody mowy maszyny odżyły. Cześć, to znowu ja. Ucieszył się komputer. Dziurki w taśmie, dziurki w taśmie. Niczego sobie nie życzę bardziej niż upiększać wam dzień. Upiększać, upiększać, upiększać. Dobra, dobra, jasne. Stół, więc pysk i wylicz mi coś. Ależ oczywiście. Chce pan kalkulację prawdopodobieństwa na podstawie... Danych nieprawdopodobieństwa, tak. Yy, znakomicie. Ale na początek chciałbym skonstatować pewien fakt. Czy zauważył pan, że życiem większości ludzi rządzą numery telefonów? Na jednej z twarzy zawoda pojawił się grymas cierpienia i przepełzł na drugą. Czyś ty oszalał? Nie, ale pan oszaleje, gdy powiem, że Trillian sapnęła. Nerwowo przebierała palcami po przyciskach monitora wyświetlającego torlotu nieprawdopodobnego. Numery telefonów? spytała. Czy ten przedmiot powiedział numery telefonów? Na ekranie rozbłysły kolumny liczb. Komputer zrobił uprzejmą przerwę. Zaraz jednak ciągnął. Zamierzałem właśnie powiedzieć, że... Weź na wstrzymanie, przystopowała go Trillian. Hej, co to? zapytał Zafot. Nie wiem, odparła. Ten cierpiętniczy robot zaraz dotrze tu z obcymi. Możemy ich złapać kamerą?